Własem wydzierane ścieżki przecinam jak strzała Zanurzam się w tej chwili, która czas mi słodki dała Bujamy się w tym transie, bo to momenty przyjemne Gdzieś myślę o tym, co jest dziś, na przyszłość martwić się nie będę Żyję chwilą, nie myślę o przyszłości Wybieram teraz niższość jako najlepszą z opcji Żyję chwilą, nie myślę o starości, póki czar rości, rozprosujmy kości. Żyję chwilą, nie myślę o przyszłości, wybieram teraźniejszość jako najlepszą z opcji. O to co jutro będzie, jutro się martwić będę, a póki co słowami po twoich uszach powędzie Czasu szkoda na to, żeby martwić się na zapas, ja wolę rozkoszować się tą chwilą, zasadną ją złapać. Dopóki niespożyta, roznosi nas energia, do końca z siebie dajmy wszystko, niech publika wierzga. Noc. Nie chcę tej chwili zamienić nawet na innych sto Zmieniania przyszłości, poczuj sobie moc I wyluzuj przybicie tym, ja też luzuję, bo Żyję chwilą, nie myślę o przyszłości Wybieram teraz jako najlepszą z Żyję chwilą, nie myślę o starości Póki czar młodości, i kości Żyję chwilą, nie myślę o przyszłości Wybieram teraz jako najlepszą z to co jutro będzie, jutro się nadczyć będę A póki co słowa po twoich uszach pobędnie Magia czasu, każda sekunda jest niepowtarzalna Magia czasu, niby skomplikowana, a jednak banalna Czasu magia, to samo zasmakować możesz znów Ciastko muzyczne z posypką świeżych słów Magia czasu, wciąż zaskakuje nas techniki postęp Magia czasu, dziś do wszystkiego tak łatwy dostęp Czasu magia, w z zgara, ślizga się spokojnie Więc słuchaj tego dalej i rozsądź się wygodnie Żyję chwilą, nie myślę o przyszłości, wybieram teraźniejszość jako najlepszą z opcji. Żyję chwilą, nie myślę o starości, póki tam młodości rozprosujmy kości. Żyję chwilą, nie myślę o przyszłości, wybieram teraźniejszość jako najlepszą z opcji. O to co jutro będzie, jutro się martwić będę. A póki co słowami po Twoich uszach po Żyję chwilą, nie myślę o przyszłości, wybieram teraźniejszość jako najlepszą z opcji. Żyję chwilą, nie myślę o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 Chwilą, nie myślę o przyszłości, wybieram teraźniejszość jako najlepszą z opcji Żyję chwilą, nie myślę o starości, póki czar młodości rozprosujmy kości Żyję chwilą, nie myślę o przyszłości, wybieram teraźniejszość jako najlepszą z opcji Bo to co jutro będzie, jutro się martwić będę, a póki co słowami po twoich uszach mnie